Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przekładanym podcaście. Dzisiaj znowu jest ze mną Paweł Waśkiewicz. Pawle, przywitaj się. Cześć, witam wszystkich. A rozmawiać będziemy o książce, aha, tu będzie haczyk, o książce Serce ciemności autorstwa Josepa Konrada, ale w sumie to Jacka Dukaja. Józefa tak. Konrada, nie, przepraszam, Jacka Dukaja, piszącego Józefa Konrada dla XXI-wiecznych polskich czytelników. Tak, tak, on się nazywa, Dukaj nazwał się autorem Józefa Konrada. Nie tłumaczem, tylko autorem. W każdym razie to jest bardzo, no to można powiedzieć, to z pewnością jest ciekawy, ciekawy projekt, ciekawe podejście do w zasadzie właśnie nie wiem czego, bo to na pewno nie jest podejście do tłumaczenia, bo to, to uważam, że w ogóle nazywanie tego przykładem, tłumaczeniem, nawet spolszczeniem jest po prostu bez sensu, nie? Wiem, że na okładce jest spolszczenie, ale czy, czy zgodziłbyś się, że to jest spolszczenie? Moim zdaniem nie, bo nawet zakładając, że spolszczenie zawsze jest tak jakby bardziej wolne od tłumaczenia, że na więcej sobie tłumacz, czy tam osoba spolszcza, spolszczająca, spolszczająca, spolszczająca, na więcej sobie może pozwolić, to jednak, no właśnie, Duke sobie pozwolił na tyle, że, że ja bym to nawet nazwała raczej adaptacją po prostu. Wiesz co, ja się podeprę słownikiem języka polskiego, bo generalnie wydaje mi się, że bezpieczniej jest sprawdzić, co to polszczenie twórz spolszczenie w ogóle oznacza i trzy wersje widzę tutaj przede mną. Nadać czemuś cechy polskie, czego Dukaj na pewno nie zrobił, bo mimo, że tam troszeczkę w realiach namieszał, to mimo wszystko to jednak są w dalszym ciągu te same realia, które stworzył Konrad. Narzucić komuś kulturę polską, to też się nie stało w żaden sposób. I wreszcie punkt trzeci przełożyć na język polski, czyli kurczę, tłumaczenie po prostu. I to użycie słowa spolszczenie w materiałach reklamowych było dla mnie dosyć konfundujące, szczerze mówiąc, bo spolszczenie to jest słowo, które zwykle słyszałem w kontekście gier wideo mm -hmm, tak. i też tak naprawdę w kontekście absolutnie normalnych tłumaczeń. Nawet nie jakiejś wiesz, szerzej zakrojonej lokalizacji, tylko właśnie po prostu tłumaczeń. Tak, że to, że on używa słowa spolszczenie, żeby opisać coś, co jest taką dziwną reinterpretacją, która mnie się troszeczkę kojarzy, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze taki nurt Maszapów, tak, tak. który a. miał dumę, uprzedzenie i zombie, i tam zbrodnie, i karę, i piratów, czy coś takiego, a to, to mi się kojarzy z czymś takim, bo to tak jakby bierze pewne elementy oryginału w formie niezmienionej, ale na tym jest robiona jakaś taka in, inżynieria literacka, która zamienia to w coś trochę innego i, i być może dziwnego i być może niezgodnego z założeniami autora. Także nie zgadzam się z użyciem słowa spolszczenie. W materiałach reklamowych jest jeszcze translacja i wiesz co? Przepraszam, Transfer, że będę stukał. Tak. Transfuzja. Chyba, że... Tak. Transfuzja to w ogóle jest po prostu no, użycie słowa, które ma inne znaczenie, ale czy translacja? Okej, okay, no, translacja to jest proces syntezy białka, coś tam w geometrii <laughs> i agent, tłumaczenie z jednego języka na inny, czyli na litość boską, dalej tłumaczenie, najzwyklejsze. Także Dukaj bardzo tutaj się starał razem z ewentualnie jakimś specem od marketingu namieszać, żebyśmy myśleli, że to jest jakieś wyjątkowe podejście, ale używa wciąż terminologii sugerującej, że to jest tłumaczenie, a mhm. tymczasem właśnie to jest takie coś, no niby tłumaczenie, ale z taką reinterpretacją, prawda? A to zaraz pewnie dojdziemy do tego, co znaczy, tutaj się stało. To nawet nie jest niby tłumaczenie, dlatego że no dobra, może tam jakieś pojedyncze zdania podjął próbę tłumaczenia jakichś pojedynczych zdań ale całość jest po prostu nowym tekstem napisanym na podstawie Konrada ok, z tym się mogę zgodzić ale to jest zupełnie nowy tekst to nie, to ja totalnie w ogóle nie, nie zgadzam się że to w jakimkolwiek w ogóle znaczeniu jest tłumaczenie on też, tak jak mówiłeś to też nie jest spolszczenie dlatego, że i sam Dukaj o tym też mówi w wywiadzie że on nie starał się tego przenieść na po prostu polski grunt, chociaż pisze po polsku, tylko stworzył coś bardziej uniwersalnego, że może nie Uber uniwersalnego, ale on tam używał takie metafory centrum i peryferiów i to centrum to bardziej brzmi po prostu kultura anglosaska, która stała się taką trochę wiodącą jakby kulturą zachodu, taką trochę uniwersalną jakby kulturą zachodu, no to, to już w ogóle jest temat na dłuższy wywód i niekoniecznie może jest sens teraz go prowadzić, ale wiesz o co chodzi, że on tak jakby nawet nie próbował tego spolszczyć, nie używa rzeczy, pojęć, pomijając oczywiście warstwę językową, nie używa żadnych pojęć kulturowych, które by były typowe dla Polski, typowe dla kultury zachodu tak, ale nie konkretnie Polski. Troszeczkę może stara się sprawić, żeby ten tekst był ciute bardziej uniwersalny. Nie wiem, czy porównywałaś intensywnie oryginał z tym jego spolszczeniem nieszczęsnym, tak nazwanym, ale zauważyłem na przykład na początku, że powyrzucał chociażby konkretną nazwę miasta, w którym jest zacumowana Łódź, na której marlow swoją opowieść toczy. I też jakiś tam kawałek nawiązujący do wydarzeń historycznych związanych z, tym, z tą lokacją też bardzo mocno uprościł i, i usunął z niego większość. i Niby to jest część tego, że generalnie starał się tę narrację trochę upłynnić i, że tak powiem, przyspieszyć. Ale wydaje mi się, że to usuwanie konkretów też miało prawdopodobnie na celu usunąć potrzebę dla przypisów. Tam, gdzie czytelnik mógłby chcieć wiedzieć, no dobra, ale co to za miasto i z czym mm -hmm. mi się powinno kojarzyć nie i właściwie o co tutaj chodzi. Plus zauważyłam, że mnóstwo w tej książce jest dezonansów, że w jednej chwili mamy na przykład te takie poetyckie wręcz neologizmy i ten język jest taki bardzo... Gęsty, że musisz kilka razy czytać zdanie, albo częściej równoważnik zdania, żeby zrozumieć jego sens, a za chwilę masz coś z, z języka takiego rynsztof, w wręcz. W ogóle masz. W jednej recenzji też było podkreślone i też to zauważyłam, że kilka razy jest nie rzeczywistość, tylko że coś się dzieje w realu. Kurz w ogóle jest nazwany w pewnym momencie CEO. Mówi się o korporacji, a nie, bo w oryginale było company. Nie wiem, jak to w tłumaczeniach było. Kompania. To a no tak, no bo tak, kompania, tak. No tak, to się tłumaczyło faktycznie. I, i tak jakby chodzi mi o to, że, że wiesz, że on chciał chyba usuwając te szczegóły historyczne. Usunąć w jakimś sensie dezonans między, między nazywaniem kurca bardzo współcześnie CEO, a tym, że to się dzieje w tamtych latach w takim a nie innym miejscu, nie? No to moim zdaniem nie, nie do końca udało się, mi się to. udało to usunąć. <laughs> nie. Pojawienie się tam właśnie słów CEO, Real, i jeszcze gdzieś tam były jakieś nawiązania do, żebym teraz nie skłamał, ale czy do tam teorii powstania świata? Czy coś takiego, co, co mam poważne wątpliwości co do tego, czy ktoś by się porozumiewał, no, posługiwał na przykład wyrażeniem zupa pierwotna a w, w tym okresie, wśród tej grupy ludzi w no tych nie, realiach, nie, nie. i tak to dalej. No zupełnie, zupełnie jakby nie brał pod uwagę tego, co oni mogliby powiedzieć, jak mogliby się zachować tak dalej. To zupełnie jakby te wszystkie konteksty kulturowe w ogóle starał się usunąć, mam wrażenie i no ale to w zasadzie takie było chyba założenie, tak, że, że tworzy coś dla współczesnego czytelnika, tylko mnie ogólnie to założenie strasznie mierzi, bo ja okej, okay, znaczy dobra, żeby nie było, ja przyjmuję to jako ciekawy eksperyment i że to jest zabawa z formą i tak dalej, i tak dalej, ale jakby nie, to nie jest coś, co mi się podobało i uważam, że to jest zupełnie eksperyment no, no totalnie nie wypalił, tak? To jest... Czy mm -hmm. wydaje ci się, że Dukajowi się udało to, nie wiem, uwspółcześnić albo przystosować do współczesnego czytelnika? No właśnie tu, je, tu tkwi szkopu, że ja nie wiem, co on w zasadzie y, uważa, co jego zdaniem y, ma w głowie współczesny czytelnik i dlaczego jego zdaniem w ogóle trzeba Konrada uspółcześniać, ponieważ no, on tutaj... Y, ten cytat, który się pojawia na początku książki, mówi o tym, że, że chodzi o transfer uczuć, tak? Że chodzi o to, żeby czytelnik poczuł to samo, co, no nie wiem, co, co Konrad chciał swoją książką przekazać, a co być może już dla współczesnego czytelnika jest nieczytelne. Ale mi się wydaje, że za bardzo, za dużo w tej książce jest emocji, a za mało miejsca jest dla intelektu. Bo uważam, że owszem, można poczuć w dzisiejszych czasach, można poczuć to, co chciał, żeby czytelnik poczuł Konrad. To zdaniem nie wyszło. To, co chciał Konrad, żeby czytelnik poczuł, tylko trzeba do tego użyć intelektu. Trzeba znać kontekst, trzeba wiedzieć... Mm, w, jakim człowiekiem mógł być Marlow? jak wyglądała ta sytuacja, dlaczego on mówi pewne rzeczy, które dla współczesnego czytelnika mogą być ciężkie do przebrnięcia, do, do zaakceptowania o, o tych o tubylcach i tak dalej, o kobietach na przykład też. To są rzeczy, które wiesz, to nie jest tak, że... Właśnie to było dla mnie dziwne, że z jednej strony on chce, żeby Współczesny czytelnik mógł przeżywać te wydarzenia jakby najbardziej autentycznie, a z drugiej strony wręcz uwypuklił te rzeczy, które dla współczesnego czytelnika mogą być nie do przełknięcia, czyli właśnie ten rasizm i ten szowinizm. Nie? Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale owszem, no, wiadomo, że Konrad był interpretowany poskolonialnie, że ten poskolonializm jest tam no, no, kluczową wręcz sprawą, tak? I, I tam jest rasizm, bo tam musi być rasizm, tak? No bo chodzi o pewną, konkret, pewien konkretny wycinek e, e, historii e, ludzkości, tak? Tylko, że on jest w oryginale subtelniejszy niż w spolszczeniu Dukaja, tak? i to mi tak. się strasznie nie podobało i nie rozumiem tego zabiegu, a no nie wiem, czemu to służy, bo przecież to tak, czyni bo, jeszcze gorzej tej książce. Bo oryginał, że tak powiem, zrównuje tą czarną Afrykę, tą dziką czarną Afrykę reprezentowaną przez te plemiona kanibali i to plemię, które przejmuje pod swoje skrzydła, w cudzysłowie, kurz z tym takim mrocznym złem, tą dzikością, która się czai w każdym człowieku nie? i to jest takie trochę wątpliwe, że e, ci wszyscy czarni tubylcy występują w roli symbolu jakiegoś zła i dziczy. E, natomiast to jest takie wątpliwe w oryginale Konrada, natomiast co się dzieje u Dukaja to jest w ogóle niesamowite, mam tutaj cytat e, jeden, Jeden dzikus więcej, jeden dzikus mniej przesypało się czarne ziarenko w klepsydrze. Wiesz o co chodzi, że jeśli <mum> oryginał jest rasistowski, w sensie wywołuje jakiś taki niepokój na tym tle, to, to jest już po prostu bezczelne momentami. I okej, okay, możemy przyjąć, że Dukaj nie jest rasistą, bo z tego co wiem to nie, nie kojarzę, żeby jakieś nazistowskie treści publikował, ale dlaczego zdecydował się tak e, to rozegrać i, i w taki sposób to napisać? Nie wiem czemu to służy w tej narracji. Po to ja pójdę dalej. Właśnie w tej samej chwili sięgnęłam po książkę, bo też wypisałam sporo sobie tych... U. Tych cytatów i ja też starałam się to od razu porównywać do oryginału, tam gdzie byłam w stanie, bo oczywiście no, tutaj nasi słuchacze muszą wiedzieć, że tak, to, to nie jest tak, że tam akapit do akapitu można porównywać, bo to po prostu jest na nowo napisany tekst. I tam pewne rzeczy są w ogóle poprzestawiane, że coś, co w narracji Marlowa u Konrada jest w jednym miejscu, u Dukaja jest na przykład y, y, ileś tam stron dalej. Znaczy, nie wiem, czy pojęcie stron tutaj będzie działać, ale chodzi mi o to, że jakby dalej w tekście, nie? Że tak jakby zupełnie to, przestawia to totalnie. I to czasami tak w odległych od siebie miejscach, tak, że tak. jest zwyczajnie trudno namierzyć odpowiadający tak, cytat. Tak. Dlatego tutaj mówię, że to, co udało mi się namierzyć, to, to fajnie, nie wszystko się udało. Czasami pewnie coś przegapiłam też, bo właśnie czasami ciężko jakby z w ogóle dopatrzeć się tego oryginału w, w spolszczeniu. Ale tak, tutaj mam gdzieś w ogóle to jest, to jest coś, czego nie rozumiem, że to miało pokazywać emocje, miało sprawić, że czytelnik to chyba nawet było jak to było nazwane? Coś tam imersja literacka, tak? Że to miała być imersja literacka, a z drugiej strony mamy tutaj taką narrację. Wszędzie tu piaski, grzęzawiska, puszcze dzikusy. I to, jest, I to jest wiesz, i to jest opis, ja mam z tego opisu coś wynieść? No, to się powtarza. Wielokrotnie było, wiesz, dżungla, dżungla, dżungla. No, fantastyczny opis dżungli. Tak dużo z niego wynoszę, że tak powiem. Ale tak, szukam teraz... Y... Szukam. Albo na przykład, bo ja się w takim razie wtrącę, Dobra. A odnosząc się do tego, że jakoby Dukaj starał się nam przekazać te same emocje, które chciał przekazać Konrad, i które teoretycznie mają do nas nie dotrzeć, a, dlatego że oryginał jest stary, że wywołuje inne skojarzenia, że język się zmienił i tak dalej z masy innych powodów. A, to, co Konrad chciał przekazać, Dukaj musi dla nas przetłumaczyć, pisząc to na nowo. Tak? Mhm. No i mam poważne wątpliwości, czy Konrad kiedykolwiek chciał opisywać e, którąś z postaci w swojej książce w ten sposób para knujek nierozłączek, wują tłusty bandzioch na ptasich nóżkach, morda przebiegłego świniobija. Tak. Um, to tak. Jest bardzo brzmi jak język Konrada. Znaczy, no dobra, ja rozumiem, że Dukaj użył zupełnie innego języka do opisu, ale ja nie uważam, że on jest bardziej skuteczny. Nie, on w ogóle nie jest skuteczny. Ja, nie, ja czytałam tę książkę, jak to jest kakofonia dźwięków dla mnie tak naprawdę w dużej mierze. Ale wr wróćmy mm. teraz do tych dzikusów. Cytat. Niestety nie udało mi się znaleźć porównania do oryginału, bo, bo w oryginale w ogóle czegoś takiego nie było. Kuszą ludzi, zwodzą ludzi, pchają ludzi do złego, ale kurwa ludzi. I to ludzi jeszcze jest e, e, dużymi literami, nie? A nie, to rozlazłe, pajacowe, diablisko, pośmiewisko, szatan, szakal, obleśnej padlinożerki i pomieszania zmysłów. Ja w ogóle jest dużo o żerce, na przykład y, czy, czy coś takiego, już może to też nie był dobry cytat na, na tych dzikusów. A, tu jest też, tu jest w ogóle ciekawy zabieg. W oryginale on tutaj jeden, Marlow spotyka bohatera, nie pamiętam kto to już dokładnie był, jakiś tam menedżer chyba, czy coś. Skąd pan bierze codziennie świeżą bieliznę? Przysposobiłem tu kobietę z rumieńcem wrodzonej skromności. Nie było łatwo, wprost odrzuca je od pracy. I tutaj brzmi to tak, jakby e, kobiety tubelcze nie chciały pracować, że są leniwe, że ciężko ich zmusić do pracy. A w oryginale, bo znalazłam od, tak jakby źródło, jest, że nie odrzuca je od pracy, tylko ją od pracy, czyli she. I to nawet nie od w ogóle pracy, tylko the work, czyli po prostu tej konkretnej pracy. Prawdopodobnie po prostu nie lubi prać. I to jest zmiana niby subtelna, ale moim zdaniem no, bardzo znacząca nie? I, i pytanie, jaka, jaka się za tym kryje intencja. Nie? I pytanie, czy kryje się za tym intencja, bo jest Musi się niepokój się, gdzieś, że może że to była wpada po prostu. Jeżeli się nie kryje za tym intencja, to, to bardzo mi przykro. Inaczej, Miejmy nadzieję, że jednak jest. Lecimy dalej. Tutaj jest coś tam, coś tam. Nie przewrócił na zwłokach podtatusiałego murzyna. tatusiały murzyn. W oryginale to jest middle-aged. <ś> <ś> nie, nie rozumiem tego, nie? Y tutaj, dobra, jakiś szczegół to może nie. No tak trochę będziemy skakać co ja może zaryzykuję. Dajesz. Ja porównywałem nie oryginał i spolszczenie Dukaja, ale tłumaczenie Magdy Heidel, które uchodzi z tego co wiem za najlepsze, jakie w Polsce wyszło. Z czystej ciekawości jak się Konrada tłumaczy i co jest uważane za dobre tłumaczenie. No i Heidel pisze oczy Stewnika błyszczały zdumiewającym blaskiem. Dukaj pisze że sternik mierzy mnie teraz udarowym wzrokiem zazdrosnego monopolisty śmierci. Znaczy, bardzo się nie będę śmiać, bo już czytałam trzy razy ten cytat, ale za każdym razem po prostu nie, nie ogarnia mnie. Ja mam z kolei coś a propos tych dzikusów, do których ciągle będę wracać. I tam kontekst jest taki, że jak oni już płynęli, to już było pod koniec, jak już byli blisko tej stacji w sercu kraju, jak to, jak to Dukaj nazwał, i oni mieli palacza, czyli takiego tubylca, którego. I w oryginale było Trained, czyli że go nauczono po prostu, jak obsługiwać jakiś tam element, to był boiler jakiś jak obsługiwać ten boiler. A, a słuchaj, jak to zrobił Dukaj? a miałem też pod opieką egzemplarz już awansowany, to, to jest egzemplarz y, ludożerstwa, tak, bo tutaj w ogóle była mowa o ludożerstwie, egzemplarz y, już awansowany, kilka miesięcy tresury i zrobiliśmy z jednego dziku sapalacza. Tresury, nie? I nie ma nic w oryginale, co sugerowałoby, że Marlow użyłby takiego słowa po polsku. No nic nie bo no trained nie znaczy, kurczę, tresura. No a poza tym, w ogóle, gdyby powiedział po prostu, nie wiem, murzyn, tubylec, nie wiem, ludozerca, ale zamiast tego dostajemy to bezosobowe egzemplarz, które w ogóle nie sugeruje Coś... przynależności do gatunku ludzkiego. I to jest jeszcze bardziej niepokojące niż oryginał. I w ogóle nie wiem, co tu się stało, bo. O ile jakby przesłanie było niepokojące i postaci pojawiające się w Jądrze Ciemności były rasistami, o tyle Marlow jeszcze tam powiedzmy, że jego narracja miała takie momenty, gdzie wydawał się przerażony tymi warunkami, gdzie się utożsamiał, gdzie wyrażał jakieś zrozumienie, a tymczasem Marlow u Dukaja jest jakimś szaleńcem, cierpiącym na rozdwojenie tak. jaźni, który raz mówi... A, wiesz, podniosłym tonem a, rzeczy w stylu właśnie tego szatana szakala obleśnej padlinożerki, jakiś tam zamiast powiedzieć, że ktoś ciężko dyszy, to mówi jeden miech śmierci pompuje ich wątłe piersi, a potem nagle mówi a, slangiem, rzuca kurwami a, i w ogóle wydaje się zupełnie innym człowiekiem. No i przy tym też trzeba zauważyć, że nie wiem, co Dukaj o tym myślał, ale to, że Marlow nazywa czarnych nigrows, to nie znaczy, że on mówi do nich czarnuchy, bo nigrows kiedyś było normalnym słowem i, i nie rozumiem, no. dlaczego w spolszczeniu to są cały czas czarnuchy. Nie, nie, tak, nie być... powinno tak być powinni być murzyni, bo to jest tak, słowo to by było na ówczesne pasowało. czasy równowartościowe po prostu. Nie? Tak, ono tak. zyskało te swoje negatywne konotacje z czasem tak. i mhm. wtedy było po prostu tym wyjściowym słowem. A jeszcze, jeszcze mam w ogóle cytaty takie... Yy, to już mi dotyczy może zmiany konkretnie o tych dzikusach, ale tak... Yy. Mam jeden z pierwszych cytatów, który był takim dosyć bezpośrednim tłumaczeniem. W oryginale jest And this also, said Marlow suddenly, has been one of the dark places of the earth. A w, w Udukaja to jest ciemność panowała także tutaj, to także była ziemia ciemności. W ogóle, w ogóle nie rozumiem tego, nie? To jest proste zdanie. A, a, a zrobił z niego takie coś dziwnego. Ciemność panowała tak, że tutaj to także była ziemia ciemności. Mhm. Nie, nie, nie rozumiem. Dalej. A w ogóle, szczerze mówiąc, im dalej w las, tym mniej chciało mi się już porównywać Dukaja z tłumaczeniem Heidel i w związku z tym gubiłem się coraz bardziej. A, mam wrażenie, że to co Dukaj napisał jest mniej przystępne od oryginału, yes, czasem no, ciężej tak, jest zrozumieć yes, jego tak. myśli. Y, a, ale jeszcze ci przeczytam kilka, żeby nie było. Ym, uh -huh. W oryginale. And the river was there, fascinating like a snake. I chodzi o to, że na mapie widział y, rzekę, która wyglądała jak wąż. I to jest kropka, tam nie było jakby żadnej, tej metafora nie była w ogóle ciągnięta jakoś szczególnie. U Dukaja. Ym, żółte ślepia węża przyczajonego w samym środku mapy, rzeka wciąż wpatruje się we mnie hipnotycznie, skręcona sprężynowo do morderczego skoku, żółte ślepia, ciasny splot, Cs. to syknięcie jeszcze na koniec, nie? I to tak naprawdę pokazuje, co Dukaj robi z tą książką, znaczy z oryginałem, że on to wszystko tak przesadza, tak przerysowuje, taką karykaturę tworzy, takie to jest wszystko śmieszno straszne moim zdaniem. Jest na przykład później taka scena z doktorem, to jest w zasadzie dwie strony dalej. I, I w oryginale ta scena z lekarzem jest tak jakby bardzo cywilizowana, że oni sobie rozmawiają normalnie, nie ma tam zbyt dużo groteski. Może w jednym momencie użyte słowo czabi które jest troszeczkę takie, wiesz, że, że może być uznane, że, że ten doktorek był troszeczkę o ciupinkę śmieszny, ale generalnie to jest taka normalna rozmowa. A Dukaj zrobił z tego jakąś scenkę z Teatrzyku Absurdu i, i w ogóle nazwał go Nieogolony człowieczek w fartuchu jak szlafrok w kapciach, dziwadło, ale nieszkodliwe dziwadło. W pewnym momencie pyta doktor Marlowa czy miał jakieś przypadki obłędu w rodzinie, nie? No i Marlow jest taki troszeczkę, wiesz, ofukany, że dlaczego go o to pyta i, i odpowiada pytaniem, is that a question in the interest of science too, nie? Ale to jest takie bardzo uprzejme pytanie, że okej, okay, tam go trochę, wiesz, dziugnął, że, że pokazał mu, że jest trochę obrażony, ale to nadal jest rozmowa, tak jakby uprzejmych, miłych ludzi, tak? A kurde, du, u Dukaja to jest tak. A weź się Pan wypchaj tym dobrem nauki. Tak, Dukaj dodaje bardzo dużo konfliktu do swoich dialogów i tak samo mam wrażenie, że każda postać poboczna, jak jest wprowadzana, to jest opisywana w sposób nacechowany emocjonalnie negatywnie. Tak jak tak. z tym kolesiem, który został przedstawiony jako człowiek z mordą przebiegłego świniobija. No, coś takiego się nie dzieje u Konrada. On opisuje większość z tych postaci w sposób neutralny. Zdecydowaną większość, czyli w co był ubrany, a jak wyglądał i tak dalej i na podstawie tego można wyciągnąć jakieś wnioski ewentualnie, czyli że ktoś jeśli jest schludny w środku tej dżungli to jest moralnie mm -hmm. podejrzany powiedzmy, ale nie ma takiego bezczelnego mówienia nam co mamy myśleć o tym człowieku, że ma tłusty bandzioch na ptasich nóżkach, to już sugeruje po prostu jakąś pogardę i właśnie Marlow u Dukaja bardzo intensywnie wyraża się pogardliwie o swoim otoczeniu to jest bardzo moim zdaniem niezgodne z Konradem w ogóle też jest taki mam wrażenie ironiczny, sarkastyczny podczas gdy u Konrada w ogóle coś takiego jak poczucie humoru prawie nie istnieje nie, nie przypominam jest sobie bardzo poważne. nic w ogóle oryginał jest bardzo poważny i nawet zapisano w notatkach taką ogólną jakby uwagę, że czytając oryginał Konrada czujesz powagę tego tekstu, czujesz jest takie fajne pojęcie, to w zasadzie z religioznawstwa, numinozum, nie wiem czy o tym słyszałeś, że widzisz Spotykasz, widzisz, doświadczać czegoś tak wielkiego, takiego wiesz, niemal religijnego, jakby, no doświadczenie niemal religijne to jest, że z jednej strony bardzo się tego boisz, a z drugiej cię to niesamowicie fascynuje. I to świetnie moim zdaniem czuć w oryginale Konrada. A co u Dukaja staje się taką farsą, takim teatrzykiem absurdu, gdzie jest wszystko wykrzywione, gdzie jest wszystko jest karykaturalne, gdzie jest takie w ogóle to, to wygląda jakby ten Marlow był naćpany wręcz. Miałam takie wrażenie, że, że, że, nie wiem, że wziął jakiś taki środek, który sprawia, że wszystko jest dla, nie, dla niego bardziej, że ci tubylcy są coś bardziej obrzydliwi, że ci e, nawet ci biali w środku dżungli są tacy, tacy właśnie brzydcy i, i, i wszystko jest jakoś bardziej, nie? I no nie wiem, dla mnie to jest jakiś po prostu bad trip. Dobra. Ja się zastanawiam, a no. na ile to może wynikać z tego, że to był, jak to przedstawiają w materiałach reklamowych, projekt Obsesja i że rzekomo prześladował Dukaja od kilkunastu lat, bo wiesz, jeśli Dukaj spędził jakieś długie miesiące rzeźbiąc w tym tekście, przerabiając go, wymyślając itd., to nosi moim zdaniem cechy czegoś, nad czym autor pracował zbyt długo gdzie po prostu kompletnie zatracił poczucie, co tutaj ma miejsce, gdzie to powinno się znajdować, jakiegoś spójnego tonu potrzebę stracił. Tak, ja myślę, że brak spójności to jest podstawowa cecha tej książki, że w jednej chwili mamy język niesamowicie poetycki, wymagający ogromnej uwagi od czytelnika i ogromnej elokwencji wręcz, taki typowo wysokoliteracki język, Zresztą sam czytałaś kilka takich cytatów, więc wiesz, o co chodzi. A z drugiej strony za chwilę mamy jakieś kurwy, jakieś, kurczę, no, no Tadza musiała znowu spędzić 5 minut na szukaniu cytatu, ale, ale są jakieś naprawdę, nie wiem, do kurwy nędzy i, i takie rzeczy. Jest on real i są sp o, splatfusiałe czarnuchy. A O, mam coś dobrego. W oryginale było It's unpleasant. U Dukaja jest Ano kwas. No tak. Tak. To jest no właśnie w... jego dziwne wyczucie tonu w tej książce. Znaczy brak jego, tak. Brak wyczucia tonu. Yy, więc, a jeszcze mam jeden fajny cytat. Yy, w oryginale było, to było spotkanie yy, tak jakby starszego pracownika yy, kompanii, z, z tym Marlowem, którego traktuje jako um, to jest The New Gang, The Gang of Virtue. Tak nie do końca wiadomo, co on ma na myśli, tak? to jest pora do interpretacji, ale zdaniem Dukaja to on ma na myśli to, że Marlow jest nowszym modelem. <grych> I A w ogóle wiem, to no? zwróciło moją uwagę to, że bo ja wcześniej czytałem Jądro Ciemności w ogóle kilka razy, to, że przed, przed bezpośrednio Dukajem przeczytałem tłumaczenie Heidel, to jedno, ale na studiach czytałem to w oryginale, a w szkole czytałem to w tłumaczeniu Zapolskiej bodajże. I przez te trzy lektury, które miałem przed Sercem Ciemności, utrwaliło mi się, że Kurz jest taką postacią, którą... Nie tylko Marlow, ale też autor traktuje wyjątkowo nabożnie. Nie pisze mm. o Kurcu rzeczy, które mogłyby osłabić jego mit. Że mm. nawet kiedy my poznajemy brzydką prawdę o Kurcu, to wciąż poznajemy ją w formie takiego nadludzkiego, boskiego objawienia. I to wszystko jest bardzo podniosłe i z dużym patosem napisane. Tymczasem u Dukaja, zanim Marlowe jeszcze w ogóle dotrze do Kurca, i uh, już w dialogach niektórych z tych pracowników, których on spotyka kurc jest nazywany bucem. To jest <śmiech> słowo buc w odniesieniu do kurca momentalnie zabija wszelką powagę moim zdaniem. To znaczy może to jest to, że ta powaga u mnie w umyśle była już zbudowana wcześniej i jest ten kontrast, ale mimo wszystko Czegoś brakuje zwyczajnie w świecie, nie ma jakiegoś takiego ogromnego napięcia zgromadzonego w momencie, kiedy Marlo do, kur do kurca dociera. Dlatego, że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ci dzwoni, że jakiś korpoludek zwyczajnie nazwał go bucem. I właśnie, i tu się rodzi pytanie, gdzie jest ten transfer przeżyć, transfer emocji, skoro te emocje po prostu są różne? Ja zupełnie mówię, czytałam dzisiaj jednocześnie jedno i drugie. Tak, oryginał Konrada. Właśnie zaczęłam w ogóle w, wcześniej czytając zupełnie bez żadnych porównań książkę Dukaja, żeby dać mu szansę, tak? żeby nie mieć w głowie za bardzo oryginału, żeby poczuć tę książkę tak, jak powinno się ją poczuć. ale to jakby się nie udało, w sensie nie mam nie wyniosłam dobrych, e, dobrych wniosków z tego, a potem dzisiaj porównywałam na bieżąco, tak? Próbując zidentyfikować cytaty i tak dalej, tak dalej. No i różnica w tonie, w nastroju, w uczuciach, które miały być przecież przekazane, jest po prostu diametralna. To są... Książka Dukaja to moim zdaniem jest po prostu karykatura. To nosi cechy silne stylu Dukaja. Przy czym ja czytałem kilka książek Dukaja. Czytałem inne pieśni, czytałem katedrę i czytałem Estense. I teraz... Mam wrażenie, że to, co dzieje się w sercu ciemności, jest jakąś ekstremalną, przejaskrawioną wersją języka, którego Dukaj używa w swoich innych książkach. a Tutaj to nie wychodzi moim zdaniem dobrze. Nie wiem, to jest pewnie kwestia subiektywna, ale ja jak widzę takie wiesz, teksty w stylu Nie odmierzasz ciosów i kopniaków pęsetą sumienia, albo Szatan szakal obleśnej padlinożerki, już wymieniony albo no, rzeczy w tym stylu, na przykład trąd ordynarnej chciwości przeżerającej ich mózgi na kompostowy debilizm, no to szczerze mówiąc coś gdzieś w środku mnie chichocze. To jest troszeczkę zbyt dla mnie a, staranie się za bardzo do punktów, w którym robi się już raczej śmieszne niż poważne. I nie mam takich uczuć względem tego Dukaja, co czytałem. Z wyjątkiem może takiej krótkiej książki Starość Solotla i to jest znowu dosyć nowa książka. Mam wrażenie, że gdzieś tam przez ostatnie 10 lat coś się zadziało i Dukaj zwyczajnie dał się przygnieść swojemu ego, czy coś w tym stylu i jego styl tutaj to jest Naprawdę jakby ktoś pisał parodię Dukaja troszeczkę, takie mam wrażenie. Nie jestem jego wielkim fanem, nawet tych jego starych książek w żadnym razie, ale tam widzę pisarza, którego mogę docenić i szanować, a tutaj widzę takie właśnie staranie się za bardzo i coś, czego nie rozumiem, dlaczego myślał, że to wypali i wyjdzie dobrze. Jestem zdania, że ta książka to jest właśnie przerost formy nad treścią. Tak. Jak czytałam wywiad z Dukajem, to miałam wrażenie, że nawet to, co on mówi o tej książce, o całym projekcie, to jest przerost formy nad treścią. To znaczy, że on może chciałby dużo o tym opowiadać, ale tak jakby ta książka nie dorasta do tych opowieści, bo, no bo nie dorasta moim zdaniem. Znaczy ja w ogóle tak. nie jestem fanką stylu Dukaja i przeczytałam w życiu może jedno opowiadanie, a może i nie, bo to jest po prostu coś, czego ja w literaturze no, no nie lubię, no nie będę tutaj teraz wymyślać argumentów i tak dalej ja nie jestem fanką takiego stylu takiego, takich wygibasów językowych które w zasadzie nie wiadomo, czy czemuś służą czy nie, tak jak to nieszczęsne lornetkowanie bo ja rozumiem i doceniam neologizmy jeżeli są potrzebne jeżeli czuję, że użycie ich jest uzasadnione i coś z tego wynika coś poza po prostu tym, że, że, że autor użył dziwnego słowa żeby było dziwnie A na przykład ten cytat który ty mi podawałeś kiedyś że coś jest słodko wymiotne nie rozumiem, po co wymiotne, skoro jest po prostu słodką mdlące nie, nie rozumiem, co miało, jaki cel miało użycie słowa wymiotne. Poza tym, że o, będzie fajnie. Nie? I ja po prostu tracę zaufanie do takiego pisarza, który robi takie rzeczy. Mhm. Tak, Dukaj w ogóle w swoich własnych e, książkach, że tak powiem, oryginalnych i autorskich, e, nie lubi się też na przykład z ekspozycją. E, Wśród jego fanów zauważyłem, to jest akurat odczytywane jako zaleta, że niby jesteś wrzucona na głęboką wodę i musisz sama się zorientować, jakie są reguły świata i tak dalej, Ale w praktyce to się przekłada na to, że wkładasz bardzo duży wysiłek na początku, żeby zrozumieć, co się w ogóle dzieje w książce, po to, żeby potem w drugiej połowie czuć się już swobodnie, jak już zrozumiałaś. I potem żeby zauważyć, że to nie jest tak, że w tej książce było jakieś wielkie przesłanie, które musiałaś odcyfrować, że to była historia fantastyczna, przygodowa, która była utrudniona po to, żebyś, żeby właściwie myślę połechtać twoje ego, że hej, dałam radę. Nie? A ponieważ porównuje się go ze Stanisławem Lemem na przykład, mam wrażenie, że to jest troszeczkę pomyłka, bo jeśli Lem był trudny do czytania w jakichś tam momentach, to głównie wtedy, kiedy uh, przedstawiał czytelnikowi jakieś skomplikowane idee, mm -hmm. uh, naukowe wywody mm -hmm. i ogólnie tego rodzaju rzeczy. A Czyli wtedy, kiedy było, musiał być trudny. Tak, nie było czegoś takiego, że utrudnia Ci zrozumienie podstawowej akcji mm -hmm. tekstu. Tak. Że to, co było trudne, to było to, co jeśli czytasz naprawdę naprawdę płytko, to w sumie możesz pominąć. I wtedy oczywiście tracisz to, co było dla Lema kluczowe, ale no, nie przymuszał cię. A u Dukaja to jest dużo włożone wysiłku w to, żeby ci utrudnić dotarcie jakby do podstawowego sensu tekstu. W ogóle polecam, nie wiem czy tobie, bo ty raczej nie przeczytasz Dukaja, ale komukolwiek to nas słucha, żeby spróbować, czytać jedną książkę Dukaja, nie czytając wcześniej streszczenia z tyłu okładki, a potem czytać już zapoznawszy się z tym streszczeniem, bo to jest najczęściej tak, że jak przeczytasz streszczenie, to wtedy będziesz wiedziała momentalnie, co się dzieje na pierwszych 30 stronach i twoje zagubienie w tym pozbawionym ekspozycji tekście będzie o wiele mniejsze. To jest dla mnie troszeczkę absurdalny efekt, ale to hmm. się dzieje. No i to mnie prowadzi do wniosku, że Dukaj po prostu lubi skomplikować i to się odbiło dosyć negatywnie na tej próbie tłumaczenia czy tam transfuzji. Ja się w ogóle zastanawiam, na no ile ta książka byłaby czytelna dla kogoś, kto w ogóle nie zna oryginału. Znaczy faktycznie tutaj hmm, Dukaj miał słuszne uwagi w wywiadzie zawaru, że to nie jest tak że raczej mało prawdopodobne, bo nawet chyba powiedział wprost, że niemożliwe jest nie znać tej książki, w sensie, że nawet jeżeli ktoś jej, ktoś jej nie czytał, to ją zna. I to trochę tak jest, że no może nie powiedziałabym, że, że, tak, że wszyscy ją znają, tak? bo, bo to jest no nie wszyscy są wykształconymi ludźmi, którzy od dziecka chłoną kulturę wysoką itd. no ale możemy założyć, że człowiek wykształcony, nawet jeżeli nie czytał oryginału, nawet jeżeli nie czytał tłumaczenia polskiego, to jakoś tam z tą historią się zapoznał w ten czy inny sposób, więc być może trudna byłaby sytuacja, w której ktoś czyta książkę Dukaja nie znając oryginału, ale jestem ciekawa, czy gdyby taka sytuacja zaistniała, to czy ta książka byłaby w ogóle zrozumiała? Czy potrafiłby ten ktoś streścić, co tam się dzieje? Nie? Bo już u Konrada to jest takie, że on takie dygresje robi, czasami mówi o czymś tam, potem wraca i tak dalej, tak dalej. Więc to jest takie trochę zagmatwane. Ale w miarę klarowna jest ta historia. Wiadomo, co się po kolei działo. tak? A tutaj czasami w zasadzie są tak tak poszatkowany w ogóle jest ten tekst, że tam nie ma pełnych zdań, tam są jakieś nawet nierównoważniki, tylko rzucone po prostu słowa. Czasami dialogi są tak skondensowane i tak, tak w ogóle ciężko zrozumiałe dla kogoś, kto nie zna kontekstu oryginału, że no, jestem w stanie wyobrazić sobie, że jeżeli ktoś nie ma na świeżo oryginału, albo czytał tylko raz kiedyś tam w szkole, no to może mieć problem, nie? Wiesz, co w ogóle mnie bardzo fascynuje, bo jądro ciemności jest przecież lekturą szkolną. Przepraszam, wydaje mi się, że czytałem jakiś nagłówek ostatnio, jakoby miało już nie być. W każdym razie było lekturą szkolną przez bardzo długi czas. I nawet jeśli teraz nie jest, to nie zdziwiłbym się, jakby za rok miało wrócić. No i wyobraź sobie teraz sytuację, że któryś z dzieciaków jest, nie wiem, fanem Dukaja, w związku z tym sięga po jego wersję i potem mamy sytuację, kiedy ta wersja jakby powszechnie znana na lekcji szkolnej zostaje skonfrontowana z tym, co ta osoba przeczytała. I w ogóle jakby na to zareagował nauczyciel. Nie, nie sądzę, żeby wielu nauczycieli było świadomych istnienia serca ciemności, ale no, kiedyś może się taka sytuacja wydarzyć bardzo chciałbym to zobaczyć czy znaczy, wydaje mi się, że niestety w jakichś powiedzmy lepszych szkołach albo w, w klasach o profilu humanistycznym podejrzewam, że dzieci mogą być zmuszane do czytania Dukaja. Bo to jest taki myk, który nauczyciele lubią i który ma sens i który mógłby być w ogóle ciekawym jakby początkiem rozmowy. Właśnie konfrontowanie, wiesz, oryginału uh -huh. z jakąś tam adaptacją. Tylko, że no tutaj by było ciężko, to jest jednak, no właśnie to niby miało przybliżyć współczesnemu czytelnikowi te emocje, przybliżyć, mam, miałam wrażenie, może nie padło słowo, że ułatwić, tak, że, że miało być łatwiejsze, ale wniosłam takie ogólne wrażenie z ze sposobu przedstawiania tej książki, że to miało być łatwiejsze, że, że nie wiem, że czytanie Konrada w dzisiejszych czasach to już jest trudno, że się nie rozumie, więc wchodzi Dukaj całe na biało i, i, i daje nam serce ciemności, no i to zupełnie nie działa. Pomijając już, że to są różne emocje i ja się nie zgadzam z tym, że to jest, e, że to jest jakby oddanie tego, co było, to jest raczej adaptacja, która dużo zmienia, no to po prostu ona nie ułatwia niczego. Wiesz, co jeszcze mnie ciekawi, tak swoją drogą, a propos tego, że on niby coś upraszcza albo przynajmniej przybliża czytelnikowi, a jednocześnie jak spojrzysz na stronę dwutygodnika, to zobaczysz tytuł wywiadu Nie pisze dla czytelników. I w sumie to Dukaj czasami sprawia takie wrażenie, jakby nie pisał z myślą o czytelniku, a chociaż oczywiście w to powątpiewam ale no gdzieś tam to nie pisze, dla czytelników intensywnie kłóci się z ideą napisania czegoś specjalnie po to, żeby czytelnik miał takie, a nie inne mm. doświadczenie. Mm. Tak, tak. Yy, ale wróćmy jeszcze do tego, nie wiem czy w końcu powiedzieliśmy to w podcaście, na pewno rozmawialiśmy o tym tuż przed, że... Mm, a, chodziło mi o to, że on w wywiadzie powiedział, że on nie jest od tego, żeby tłumaczyć ludziom, co on chciał zrobić w tej książce. Strasznie mnie to uderzyło, bo ja zupełnie nie rozumiem czegoś takiego, że, że to dziennikarze mają wymyślić, o co Dukajowi chodziło, że to specjaliści od PR-u mają mieć gotową narrację o tej książce. To w ogóle brzmiało strasznie pogardliwie. A dla mnie to jest takie przykre, że... Yy, nie wiem, czy to jest oznaka braku szacunku dla czytelnika, że on nawet nie potrafi powiedzieć o co mu chodziło? A potem jeszcze pewnie będzie się śmiał z, z naszych interpretacji, że nie, no o to, to na pewno mi nie chodziło, nie? Ja nie, nie lubię bardzo takiego podejścia. Rozumiem, że czasami tak jest, że te interpretacje różnych książek są jakby na wyrost, że. Czasami czytelnik gdzie zupełnie inną stronę niż autor by chciał. I rozumiem, że był ten słynny tekst o śmierci autora w dzisiejszych czasach, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym zgadzam Ok, super. Ale niech to nie będzie aż, aż tak bezczelnie, <grych> że, że, wiesz, że on mówi wprost, że on nie wie, co on chciał w tej książce zrobić. Sami sobie wymyślcie, nie. Znaczy. W porządku, może się chować za tym kasusem śmierci autora, ale z drugiej strony mam wrażenie, że pytania wynikają trochę z tego, że cała ta kampania dookoła tej książki wydaje się nie do końca mieć sens i ta książka też sama w sobie wprowadza więcej zamieszania niż cokolwiek tłumaczy. W związku z tym, kiedy on dostaje teraz te pytania, moim zdaniem jest to efekt tego, że zwyczajnie cokolwiek miało zostać zrobione, albo nie zostało zrobione, albo jest tak niejasne, że nikt tego nie rozumie. Więc to jest rzeczywiście takie troszeczkę a, tchórzliwe, zaryzykuję takie stwierdzenie, że zasłania się teraz i mówi nie, sami sobie wymyślcie. Ale swoją drogą to jest w sumie konsekwentne z samą kampanią reklamową, bo patrzę w tej chwili na tył okładki i widzę tutaj reklamę w formie pytań. Jaka dziś jest rola literatury transferu przeżyć? Jak dokonać masowej transfuzji konradowej ciemności do serc współczesnych czytelników? I tak dalej, i tak dalej. I kiedy ja to czytałem, to myślałem, ok, no to przeczytam tę książkę i się dowiem. Tymczasem teraz się okazuje, że nie dowiedziałem się. <głos> okazuje się, że sam Dukaj nie wie. Tak, i ja przychodzę do Dukaja i mówię, hej, wytłumacz się. A on mówi, ej, spadaj. No, no i gdzieś tutaj utknęliśmy w jakiejś pułapce po prostu. Utknęliśmy w, w afrykańskim limbo. <głos> Jak Marlow, <głos> W literackim limbo, tak. Translatorskim, tla, tl, translacyjnym limbo. Tak. To będzie tytuł tego podcastu. Translacyjne limbo. <laughs> Dobra, ja już chyba, chyba mój mózg już siada, więc może przejdziemy do wniosków. Nie wiem, jakie są wnioski, poza tym, że sam Dukaj nie wie, co zrobił. <laughs> więc nie nie bac... wiemy, co się stało. Dukaj też nie wie, co się stało. A Lepiej przeczytać oryginał albo jedno z normalnych tłumaczeń, które nie są spolszczeniami, znaczy, translacjami czy translacjami. Dobra, umówmy się, umówmy się, że jeżeli ktoś chce poznać y, y, y, wersję Konrada, to niech nie sięga po Dukaja. A tak. jak już pozna wersję Konrada i, i będzie chciał więcej, to niech przeczyta Dukaja i wtedy doceni do Konrada. Tak, ale to yy. prawda, bo faktycznie potem się bardziej docenia jakby prostolinijność tej narracji Konrada, który jest śmiertelnie poważny i nie udziwnia. Tak. Prostolinijność, a przy tym jednak głębie, bo moim zdaniem dużo, dużo, dużo więcej treści było u Konrada. I nawet, to nawet nie wynika z tego, że, że Dukaj napisał tę książkę naprawdę z, z, tak w treści. Nawet mam taką uwagę w pewnym momencie na marginesie ołóweczkiem zapisaną, że jakiś tam fragment, jak porównywałam z oryginałem, to wygląda po prostu jak streszczenie. I w ogóle często, jak, jak porównujesz oryginał z książką Dukaja, to wygląda jakby on czasami po prostu chciał streścić, skrócić i, i bryka napisać takiego, wiesz, bardzo dziwnego bryka. Myślę, że można to uznać za jakiś końcowy wniosek. Tak, czytajcie Konrada. Dobrze, dziękuję Tobie Pawle za ciekawą rozmowę, Wam słuchacze za wysłuchanie tej rozmowy i do następnego. Cześć. Dzięki, cześć, cześć.